Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze zostanie tylko samo Ale jeżeli obumrze przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa, a jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Słyszymy dzisiaj Jezusa, który robi uczniom wykład trochę rolniczy. Co się dzieje z, z pszenicą, kiedy wpadnie do ziemi, kiedy jest zasiana. No i tutaj, Panie Jezu, muszę się z, trochę z Tobą nie zgodzić, ponieważ e, wszystko, może być takie ziarno, które e, obumrze, ale nie wydaje owocu. Zwyczajnie zgnije w ziemi, ale nie urośnie. Jak to się dzieje, że część nasion, które się sieje, nie wyrosną? Nie wiem, czy się kiedyś zastanawialiście nad tym. Mamy jakąś torebeczkę nasionek jakiejś rośliny, sypiemy ją do ziemi, wszystko jest tak samo i jedne wykiełkują, a drugie nie. Tajemnica. A tajemnica tkwi w środku każdego nasionka. W takim nasionku jest ukryty zarodek. prawda? Jest to, co otacza ten zarodek, czyli to bielmo, tak to się nazywa, w pszenicy. I jest malutki zarodek. Co to jest zarodek? Zarodek to jest nowa roślina. To jest to, co, co sprawi, że będzie nowa pszenica, czy nowe, nowa jakakolwiek roślina. Stare ziarno, czy ziarno, które było z poprzedniego roku, każde w sobie ma nową roślinę, ukrytą, schowaną. A to wszystko, co jest wokół zarodka, służy temu, żeby ta roślina mogła wyrosnąć. Można powiedzieć, że takie ziarenko ma pokarm dla nowej rośliny. W tym pierwszym jej etapie wzrostu. I dlatego się tak dzieje, że jeżeli zarodek tego nasionka jest zniszczony, jakiś przesuszony, wtedy przestaje rosnąć, nie wyrośnie, nie rozwinie się. Gdybyśmy mieli te rolnicze rozważania przełożyć trochę na, na nasze życie i życie duchowe, jeżeli popatrzymy, że my jesteśmy takim ziarnem, Jezus mówi o, o człowieku, Mówiąc o ziarnie, myśli o człowieku. To znaczy, że w każdym z nas jest ukryte nowe życie w pewnej potencji. Jest w Tobie ukryte nowe życie, które potrzebuje, by wyrosnąć, byś Ty pozwolił temu nowemu życiu zacząć rosnąć, przebić się przez tą skorupkę jak ziarno, które musi napęcznieć. Nabrać wody. Może to ziarno, chociaż ona żadnej inteligencji nie ma, nie pozwolić na to, by nowe życie w Nim zaczęło rosnąć. Co nie znaczy, że w Nim tego nowego życia ukrytego nie ma. Bóg daje Tobie to nowe życie. Ukryte jest ono, ono w Tobie przez chrzest. I można jest w sobie zachować i żyć tylko dla siebie ten skarb dany przez Boga można mieć tylko dla siebie i nic poza tym w moim życiu nie będzie. Ale można pozwolić się złamać, popękać, napęcznić, pozwolić na doświadczenia, mówiąc inaczej, by to nowe życie zaczęło się przebijać. Kiedy taka mała roślinka zaczyna rosnąć, to ona na samym wierzchołku ma tak zwany stożek wzrostu. Pojęcie techniczne. Stożek wzrostu. I To jest taka część rośliny, która ma największą dynamikę. to Znaczy najszybciej się te komórki dzielą. Jak zniszczymy taki stożek wzrostu, no to jest zaburzony cały wzrost. Stożek wzrostu jest bardzo delikatny, ale równocześnie jest bardzo dynamiczny. I teraz możemy pomyśleć co jest takim stożkiem wzrostu w życiu duchowym moim i czy pozwalam czy stwarzam mu takie warunki żeby on dynamicznie się rozwijał czy może niestety przycinam ten stożek wzrostu przycinam swoje życie duchowe a czy pozwalam mu wybuch, wybuchnąć w rozwoju gdy się zastanowimy dlaczego rośliny wydają nasionka wydają owoce czy tylko dlatego, że mają taki kaprys? Nie. Dlaczego jabłoń ma jabłka? Pod czym one dla, nie, dla niego są, dla takiej jabłoni? To jest inwestycja na przyszłość. Prawda? Roślina wydaje owoce po to, żeby prze, przetrwała. Gdyby nie wydała żadnych owoców, to po prostu wyrośnie i skończy się. Roślina inwestuje w swoją przyszłość, dając owoce. Czy ty inwestujesz w swoje życie duchowe? Czy inwestujesz w swoją, swoją siłę, modlitwę, czas w życie duchowe? Bo roślina wszystko robi, jakaś owocująca, żeby wydać owoce. Nawet... Y no wiemy, że, że jest jakaś tam roślina, jakiś owoc tak piękny, że jakieś ptaszki ten owoc zjedzą, później, wiadomo, przeniosą to na inne miejsce. Dlaczego to wszystko tak jest pięknie zsynchronizowane? Żeby było życie. Pan Bóg pragnie, abyś dawała życie, abyś miała rozwój w sobie, by ten stożek wzrostu duchowego był dynamiczny i niczym nie zagrożony. Co, co zagraża mojemu życiu duchowemu? W klasztorze, w rodzinie. Czy chronisz swój stożek wzrostu? Czy chronisz to, to miejsce, to twoje życie duchowe, czy je chronisz? Czy stwarzasz jemu dobre warunki do rozwoju? Że za, za dużo zarzucam was tutaj pytaniami. Ale to takie może pytania do własnej refleksji nad, nad swoim życiem duchowym, nad dawaniem życia, oddawaniem swojego życia i chronieniem tego, co jest w nas dane przez Pana Boga od zawsze. Niech Pan Bóg was obficie podlewa, daje wam słońce swoje łaski i chroni przed burzami i innymi tego typu przeciwnościami, byście mogli wzrastać